To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 3000 interwencji strażaków ostrzeżenia przed silnym wiatrem w niemal połowie kraju. Iran może być zniszczony w jedną noc, grozi Trump i zwiększa naciski na Teheran. Rekord oddalenia się człowieka od ziemi pobity. Misja Artemis II zobaczy dwie strony Księżyca. Minęła północ, Ewelina Kamińska, zaprasza. Porybisty wiatry i silne burze nad Polską. Strażacy interweniowali z tego powodu już ponad 3000 razy. Co najmniej cztery osoby zostały poszkodowane. Najczęściej służby wyjeżdżały do interwencji w centrum kraju. Przekazał w TVP Info rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.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 silnym wiatrem na północy oraz we wschodniej części kraju. Donald Trump znów grozi Teheranowi całkowitym zniszczeniem. Iran może być zniszczony w jedną noc, ta noc może być jutro, mówił amerykański przywódca. We wtorek mija bowiem ostateczne ultimatum w sprawie otworzenia kluczowej cieśniny Ormus. Prezydent USA twierdzi też, że Stany Zjednoczone miały wesprzeć zbrojnie uczestników styczniowych demonstracji w Iranie. Wysłaną przez Amerykanów broń mieli jednak przejąć Kurdowie, ci z kolei stanowczo zaprzeczają. To już drugie stwierdzenie Donalda Trumpa na ten temat. Wcześniej powiedział Fox News, że podczas styczniowych protestów przeciwko reżimowi w Iranie Stany Zjednoczone wysłały protestującym broń sporo broni. Podobno zrobiły to za pośrednictwem Kurdów, ale ci mieli zatrzymać ją dla siebie. Kluczowe kurdyjskie grupy stanowczo zaprzeczają, żeby sytuacja miała miejsce, powątpiewają również w sensowność takiego ruchu. Twierdzenia o przekazaniu broni Kurdom pojawiły się w mediach po raz pierwszy na początku marca. Dozbrajać Kurdów przeciwko Iranowi miała agencja CIA. Donald Trump najpierw mówił wtedy, że poprze ofensywę kurdyjską przeciw Iranowi, ale gdy okazało się, że Kurdowie wahają się, czy przystąpić do wojny, prezydent Trump się wycofał, mówiąc, że nie chce, by Kurdowie się angażowali. O siłach z zewnątrz, które miały wspierać protestujących mówiły głównie reżimowe media irańskie, które w ten sposób chciały zdyskredytować demonstrantów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia na Rashid-Szehab. Protesty, które wybuchły w całym Iranie pod koniec grudnia związane były z gwałtownie pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Zostały krwawo stłumione przez reżim, którego przedstawiciele zabili przynajmniej kilka tysięcy osób. W informacjach Warmia nad rzeką Krutynią spłonęło 5 hektarów trzcinowiska. Gaszenie ognia utrudniał strażakom silny wiatr. Pożar zauważono między wsiami Wojnowo, a Chostka na terenie, na którym nie było żadnych zabudowań mieszkalnych. Nie trzeba było więc ewakuować ludzi czy zwierząt gospodarskich. Przyczyny wybuchu ognia będzie ustalać teraz policja. Sprawca mógł być nietrzeźwy. Opolska policja poszukuje kierowcy Porsche, który wjechał w budynek stacji paliw. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Przemysław Kędziors o polskiej policji. Na ulicy Oświęcimskiej w Opolu według zgłoszenia tam kierujący samochodem Porsche miał wjechać w budynek, a następnie odjechać z miejsca tego zdarzenia. Mogę również dodać, że według zgłoszenia ten kierujący miał być nietrzeźwy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policja zapewnia też, że ma już numer rejestracyjny poszukiwanego samochodu. Misja Artemis II NASA z czworgiem astronautów na pokładzie po raz pierwszy od ponad 50 lat realizuje 7 przelot w pobliżu Księżyca. Załoga pobiła już rekord odległości od ziemi, od ziemi ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż dotarł jakikolwiek człowiek w historii.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 Załoga zrealizowała szereg kluczowych celów programu i podziwiała już zapierające dech w piersiach widoki, mierząc się jednocześnie z kilkoma drobnymi usterkami na pokładzie, w tym z problemami z toaletą. O czym donosił nasz korespondent za oceanem Jan Pachlowski? Dodajmy, że za niecałą godzinę astronauci stracą na kilka minut kontakt z Ziemią podczas przelotu wokół niewidocznej dla nas części Księżyca. To były informacje Polskiego Radia 24. Silnie wieje wciąż na wybrzeżu i wschodzie kraju. Z kolei na południu możliwe w nocy są przymrozki. Na termometrach będzie od minus dwóch do 4 stopni powyżej zera. Wtorek będzie przeważnie pochmurny, nieco więcej słońca możliwe tylko na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze czeka nas deszcz i deszcz ze śniegiem. Sześć minut po północy. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Patryk Michalski, dzień dobry. Od wczoraj prawie wszyscy składamy się z jajek, sałatki jarzynowej, żurku i mazurka. Dlatego na koniec wielkanocnego świętowania zapraszamy na spacer. Ale to nie będzie proszę Państwa taki zwykły spacer, ale spacer uważności. Uważności na przyrodę. O tej porze roku szczególnie warto spacerować właśnie świadomie. Podziwiać budzącą się do życia przyrodę i dostrzegać jej najmniejsze niuanse. I na taki świąteczny spacer zapraszam Państwa na Łąki Oborskie w Konstancinie-Jeziornie, czyli blisko Warszawy. A naszym przewodnikiem będzie przyrodnik i fotograf Daniel Petryczkiewicz. Zmiana klimatu Musimy na początek Państwu zdradzić, że na tym spacerze Uczestnicy tego spaceru mają w sumie 8 nóg. To prawda. Dzień dobry Państwu. Towarzyszy nam Frank. To jest mój towarzysz z codziennych wędrówek. Nasz pies z fundacji Rasowy Kundel, więc jak sama nazwa mówi, jest rasowy. Jest, muszą na Państwu uwierzyć na słowo. A gdzie jesteśmy? Rezerwat Łęgi Oborskie. Co no to za miejsce? Tak. Bardzo blisko Warszawy, w zasadzie no, w Konstancinie Jeziornie, tuż koło Warszawy. Tak, jesteśmy w Konstancinie Jeziornie. Rzeczywiście stoimy na skarpie pradawnej Wisły. To jest widok, który pierwsi ludzie, którzy stanęli tutaj, wyjmując oczywiście budynki, komin starej papierni, wieże kościoła w Mirkowie i tam budujące się osiedle, to jest widok, który, który zobaczyli ludzie kiedy stanęli tutaj na tej skarpie. Nie, nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że ta skarpa, która się ciągnie na to, właśnie na Tolińska, w stronę Warszawy i w stronę e, góry Kalwarii przez Konstancin, to jest skarpa, o którą chlupotała tysiące lat temu Wisła. Więc tutaj ten widok, który przed sobą mamy, to rzeczywiście po prawej stronie mamy ścianę lasu, to, są, to jest rezerwat Łęgi Oborskie. Natomiast przed nami ta rozległa przestrzeń nazywa się Łąki Oborskie, albo tutaj też mówią czasem Polskie oborskie i to jest osuszone torfowisko, które właśnie jest pozostałością po tej płynącej kiedyś tutaj potężnej, e, potężnej rzece, która tak jak mówię, możemy sobie to oczami wyobraźni gdzieś tam e, pomyśleć, że chlupotała o skarpę, z której, z której zeszliśmy. Warto nadmienić, że ten widok, na który patrzymy, to jest Jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni tutaj w okolicy, tak rozległy widok na Pradolinę Wisły. Wisła jest w zasadzie 5 km od nas w stronę, w stronę wschodnią, kiedyś rozlewała się dużo, dużo szerzej, a po lewej stronie e, też przez łąki oborskie płynęła druga rzeka tej okolicy, jeziorka, która też kiedyś rozlewała się, no... Bardzo szeroko i jej nazwa właśnie w ogóle pochodzi od e, takiego topo, toponimu Jeziora, bo ona się tutaj w tej okolicy przed wpadnięciem do Wisły rozlewała, tworząc niemalże e, jezioro. A jeszcze do jeziorki wpadała rzeka Mała, kiedyś rzeka Wierzbna. To jest rzeka, z którą ja się czuję bardzo mocno związany i o niej, o niej napisałem książkę, której premiera niebawem, ale dzisiaj pójdziemy właśnie tutaj na torfowisko i będziemy uprawiać uważny spacer, uważną wędrówkę. Chodźmy. To musimy przejść przez no właśnie, powiedzmy kanałek ciek wodny. To jest właśnie pozostałość po tej eee, nie, dawnej to... Wiśle. No, chciałbym, żeby tak było. Zaczynając spacer uważności, to bym powiedział, że ta uważność zaczyna się od takich subtelności krajobrazowych, które nie jest łatwo dostrzec takim niewprawnym okiem albo jeżeli ktoś nam o tym nie opowie. Natomiast jak się leci dronem nad łąkami oborskimi, albo popatrzę na mapy hipsometryczne, to są takie mapy, które pokazują, e, w jaki sposób się układają, układa teren, w sensie gdzie jest wyżej, gdzie jest niżej, to można zaobserwować na łąkach oborskich miejsca, w których właśnie dawno, dawno temu płynęła woda. Natomiast rów, przez który przeszliśmy, to niestety... Nie jest dobra, dobra rzecz, yy, yy, chociaż jest tutaj od bardzo dawna, bo już pewnie od, yy, no może od 100 lat nie, ale, ale od dobrych 60, 70, to są rowy, które okalają łąki oborskie, one też przecinają łąki oborskie poprzecznie i niestety powodują, że właśnie przez lata, przez dziesiątki lat to torfowisko było osuszane, no i yy, w tej chwili yy, idzie gmina i też społecznicy, ja w tym też bardzo mocno biorę udział, yy, w kierunku Takim, żeby te rowy tutaj zasypać, żeby woda mogła się rozlewać albo być lekko pod poziomem gruntu, po to, żeby mogło się odtwarzać warunki mokradłowe, warunki torfowiskowe. Torfowisko to się nie odtworzy, bo torfowisko się odtwarza tysiące lat, ale chociaż, żeby ono się cały czas nie osuszało, bo takie osuszające się torfowisko emituje bardzo dużej ilości dwutlenku węgla, no i też bardzo szybko traci wodę, a tej wody bardzo potrzebujemy. No i to szczególnie ważne po tym marcu, ekstremalnie suchym na Mazowszu, przeczytałem, że spadło zaledwie 8% normy tego, co zwykle powinno padać w marcu. Natomiast za osuszanie tych terenów, to przecież już setki lat temu wzięli się olędrzy, którzy tutaj się osiedlili i znani z, ze swoich umiejętności ususzania terenów i przekształcania ich w tereny rolnicze. No właśnie tutaj ten teren tak też przekształcili. Tylko z Holendrami to jest taka różnica versus to, co my robiliśmy potem w rolnictwie, że olendrzy rzeczywiście opanowali u siebie na nizinie, którą zalewało Morze Północne, sztukę osuszania już w średniowieczu i przybywali od XVI wieku tutaj na tej ziemi, na tak zwane urzecze, bo jesteśmy w rejonie takim etnograficznym, który nazywa się urzeczem. Natomiast ta różnica pomiędzy właśnie Holendrami a, a, a współczesną gospodarką rolną czy współczesnym meliorantstwem była taka, że Olędrzy żyli w zgodzie z wodą, to znaczy oni nie odwracali się do niej plecami, nie próbowali ujarzmić, tylko próbowali z nią współpracować. I na przykład nie widzimy tego bardzo wyraźnie, bo jesteśmy daleko, ale przed nami, tam gdzie rosną, gdzie rosną drzewa te, te, te duże, to jest grobla olenderska i olędrzy zamiast osuszać zupełnie tereny, prowadzili przez nie właśnie groble. Te groble przypominały trochę takie bardzo długie tamy bobrowe, w środku były skonstruowane z faszyny i ziemi i tutaj na tym terenie, gdzie jesteśmy tych grobli jest dobre kilka. W samym lesie łęgi oborskie, który jest rezerwatem i do niego nie, nie będziemy wchodzić, nie wolno do niego wchodzić, ale ten las wyrósł tutaj właśnie na podmokłym terenie, zabagnionym terenie, a wcześniej, zanim ten las tutaj był, bo ten las nie jest taki stary, nie ma nawet stu lat, Właśnie w, mo, mo, można zobaczyć na mapach albo kiedy się, y, kiedy się dostanie pozwolenie na to, żeby wejść do tego lasu, to można zobaczyć, że przez las prowadzi kilka grobli, które prowadziły do dworu w oborach, który jest bardzo stary y, i generalnie po całym tym terenie właśnie Olędrzy poruszali się po takich usypanych groblach, które nazywali terpami. Więc rzeczywiście Olędrzy, ol, i Olędrzy doceniali to, że Wisła nanosiła takie osady rzeczne, kiedy przybierała właśnie na wiosnę. Bardzo żyzne. Przecież. Tak, bardzo żyzne, a niestety my potem, mam na myśli tą gospodarkę, która po wojnie nastąpiła, to było takie bardzo drastyczne osuszanie terenu, odgrodzenie się od Wisły wałami. No trochę inaczej gospodarowali, oni gospodarowali w zgodzie z wodą i na pewno nie w tak bardzo intensywny sposób, aczkolwiek fakt przekształcali krajobraz, nauczyli się tego, ujarzmili no wydarli de facto swoje ziemie, tak? Niderlandy dzisiejsze są w zasadzie całe położone w depresji, gdyby nie osuszanie i sposobu osuszania no to, to nie mieliby kraju de facto, tak. Zabieramy dzisiaj naszych słuchaczy Na spacer uważności to właśnie przy tej uważności się zatrzymajmy. Czemu ona w ogóle powinna być? Jak wyrobić w sobie taką uważność na, na przyrodę? Wydaje mi się to bardzo istotne, dlatego że my żyjemy w świecie smartfonów i, i ekranów, generalnie rzecz biorąc i one, one strasznie to, ja nie chcę się na ten temat rozgadywać, bo to można by osobne dwie audycje zrobić pewnie, natomiast one strasznie stępiają nam uważność, bo, bo, bo przewijamy po prostu bardzo Szybko te obrazki czy te filmiki, i to powoduje, że mózg nam się przyzwyczaja, że potrzebuje cały czas nowych bodźców. Jakich nie ma, to się nudzi i zaczyna się denerwować. Potrzebuje znowu tych wyrzutów dopaminy i przewijania, przewijania, przewijania. Natomiast pójście w przyrodę, wydaje mi się spowalnia nas, powoduje, że my się zatrzymujemy. I ja lubię patrzeć na to pod kątem takim, w jaki sposób my aktywujemy, rodząc się, przychodząc na świat, jak aktywujemy nasze zmysły. Pierwszym zmysłem, który się aktywuje przy przechodzeniu przez drogi rodne i potem dotykają nas ręce matki, czy, czy najpierw, najpierw lekarza, czy położnej, to jest dotyk. I to jest ten pierwszy, pierwotny zmysł, który wszystkie ssaki mają najbardziej aktywny. I ja jest co prawda dzisiaj zimno, bo jest dwa stopnie są, ale miałem taką myśl, żeby zaproponować, abyśmy weszli na łąki oborskie na boso, co ja praktykuję. Oczywiście jak jest bardzo zimno, jest mróz, czy tak jak dzisiaj jest rzeczywiście chłodno, to nie jest tak, że ja całą drogę idę na boso. Ale zachęcam do tego, żeby na chwilę te buty ściągnąć. Albo na początku, albo w trakcie, nawet na chwilę, to wbrew pozorom, jak już przemożemy, to bo jest trochę lęku takiego w przypadku ściągnięcia butów, bo się boimy. Lęku albo wstydu? Wstydu? Nie, wiesz co, nie wiem. Ja mi się wydaje, że lęku, znaczy ja mogę powiedzieć tylko, co ja czułem, tak, że Mi się, ja się bałem, że po pierwsze się skaleczę na przykład o coś, nie? I to y, z jednej strony mogą to być śmieci, jakieś szkło, czy coś takiego. Z drugiej, no jakieś wystające, nie wiem, kawał korzenia, drzewa, czegoś, nie? Zależy, po jakim terenie chodzimy. Oczywiście jakimś ekstremum jest, nie wiem, ściernisko, jak na przykład tutaj korzą, to trzeba jakby wiedzieć, jak, jak po tym chodzić, ale bardzo zachęcam do tego, bo i oczywiście strach yy, czy lęk przed zimnem, to, to nie jest tak, że od początku po prostu to pokochamy, tylko trzeba to próbować popraktykować, żeby zobaczyć co to nam w ogóle robi, żeby się dowiedzieć od samego siebie, jak my na to reagujemy, jak reaguje nasza głowa, nasza, nasze ciało. Mnie to bardzo tak sprowadza do takiego tu i teraz, no bo to jest takie bardzo fizyczne odczuwanie warunków zewnętrznych. No bo zobacz, tak, to jesteśmy odgrodzeni od tych warunków zewnętrznych kurtką, butami, nie jesteśmy po i tutaj mamy, nie wiem, rękawiczki, czapkę i tak dalej bo jest rzeczywiście poranek chłodny wciąż jeszcze. Natomiast to ściągnięcie butów jest tak jak, jak, jak kawa. On, on po prostu to powoduje, że, że aktywują się zupełnie inne, inne części naszego mózgu i tak sprowadza nas do takiego tu i teraz pobudza. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak się założy z powrotem buty, to wbrew pozorom stopy bardzo szybko się rozgrzewają, ponieważ organizm bardzo szybko na ogrzewa tą część ciała, która była ochłodzona. Więc to bardzo, bardzo polecam. Natomiast przystanęliśmy przy miejscu, gdzie w nocy buchtowały dziki. Jest to takie podmokły kawałek łąki, gdzie widać, że jest ubita ta, to jest taki torf rozłożony, mursz w zasadzie namoknięty i one w tym błotku się taplają, dlatego że to trochę działa jak nasze kosmetyki, krótko tak zupełnie mówiąc. Ja bardzo dużo w ogóle pracuję na kolanach. Mam zresztą nawet takie spodnie z takimi wkładkami, że, że, że, że dużo klęczę. Ja zdejmę rękawiczkę tak, zdejmę, też. Bo nie da się jakby poczuć tej przyrody, jak, i, jak trochę w nią nie wejdziemy. Nie damy, też, y, nie damy też w przyrodzie trochę wyjść w nas. I na przykład, wiesz, ja, ja, ja lubię dotknąć, zobaczyć konsystencję tego błotka, w którym te dziki się tutaj, wiesz, taplały, nie? Zobacz, to jest takie w ogóle pierwotne, nie? Lepimy z tego kulkę, nie? Zobacz, co się wspaniałego Bardzo tutaj... Bardzo plastyczne plastyczne, nie, to jest, Prawda? Z tego ulepić, a, teraz, coś a, teraz, a teraz zobacz, drugi, drugi zmysł aktywujmy, powąchaj. Czym to pachnie? Nie? Ja, uwielbiam, ja uwielbiam, wąchać. Te, wiosną się aktywuje bardzo dużo zapachów. Wczoraj na przykład, i za chwileczkę podejdziemy do tamy bobrowej, zobaczymy czy tam zapach ten znajdziemy. Z kolei bobry opryskują takim płynem, który nazywa się kastoreum, to jest taka wydzielina z potogona bobrowego, która jest nasączona bardzo mocno hormonami i zapachowo, i ona pachnie piżmem. Znamy ten zapach, bo piżmo i to w ogóle kastoreum przez lata było używane jako stabilizator zapachów w perfumach. Dlatego znamy dobrze ten zapach. I on rzeczywiście jest w przypadku takiej wyselekcjonowanej samego kastoreum bobrowego, jest bardzo, bardzo silny, ze mną robi niesamowite rzeczy, ja to dostaję takich dzikich drgawek i, i, i po prostu bardzo bardzo to na mnie mocno działa, ale warto po prostu powęszyć z nosem przy ziemi, więc oprócz tego, żeby ściągnąć buty i dotknąć ziemi rękami i wybrudzić sobie te ręce, to ja zachęcam tego, żeby klęknąć, poczuć jak to pachnie ta ta ziemia pachnie wilgocią, pachnie trochę rozkładem, bo to są przetwarzające się szczątki organiczne, roślinne. Ale to jest bardzo przyjemne. Bardzo zobacz, mi się kojarzy sposób, z taką prawda? świeżością właśnie. właśnie, z wiosną, no, która wokół nas. Dokładnie, dokładnie o to, o, o to mi chodzi. nie? A poza tym no, jesteś w stanie, widzisz, zobacz, mamy, mamy zimne teraz dłonie. Nie? To, to, to błotko jest, jest, jest zimne. nie? Można zobaczyć, no, nie, nie da się tego po prostu inaczej. Nie da się, zaraz umyjemy ręce w, w wodzie, nie da się jakby inaczej tego odczuć. Nikt ci tego nie opowie. Jak ci to ktoś opowie albo pokaże na filmiku, to to zawsze będzie zapośredniczone, a tutaj dotykasz tego bezpośrednio. No i aktywując zmysł, aktywowaliśmy zmysły dotyku, zapachu. Natomiast jak się przyjrzymy, jak sobie uklękniemy, to z góry tego nie zobaczysz, ale zobacz co tutaj jest. Widać dokładnie jak się odcisnęła sierść dzika. Nie? Rzeczywiście takie, są takie, no, Widzisz jakie, jakie bo One ślady. sobie leżały tutaj Tutaj fotopułapkę, w ogóle używam sporo fotopułapek Do bezinwazyjnego podglądania przyrody Niestresowania y, y, istot I, al, al, i, I wielokrotnie widziałem jak te dziki się po prostu tarzają w takim błotku I widać dokładnie jak tu się pięknie od, odcisnęła właśnie sierść dzika Który sobie leżał One czasem parami sobie leżą Samiec z samicą sobie leży To jest w ogóle niesamowite Romantyczne takie, takie spa po ludzku byśmy powiedzieli. Choć podejdziemy do Tamy Bobrowej. Tak, bo minęliśmy wchodząc tutaj na łąki tabliczkę. Uwaga, siedlisko Bobra. Dowód na to całkiem niedaleko. A i widać nawet fotopłapkę też. Jest też fotopłapka, pewnie się, pewnie się nagramy. Fotopłapka pilnuje tej Tamy Bobrowej, bo tutaj jest bardzo istotna kwestia, a mianowicie taka, że ten las, rezerwat, łęgi oborskie musi być mokry. Znaczy, jak on zaczyna być przesuszony, to tam wchodzi bardzo dużo roślinności, która de facto tłumi tą roślinność, która no, powinna jakoś tam taksonomicznie, przyrodniczo w tym, w tym lesie rosnąć, ale też sama jakby sam rezerwat był powołany dla lasu podmokłego. On co prawda trochę ma mylącą nazwę, jak się w to wejdzie, bo łęgi to są takie lasy, które, przez które płynie woda. Tutaj żadna woda już w sensie dosłownym nie płynie, ona płynie pod ziemią może. Natomiast to bardziej jest ols, czyli taki właśnie podmokły, bagienny las, którym dominuje olsza czarna, trochę, e, trochę jesionów, trochę wiązów, ale generalnie widzimy te drzewa, które są tutaj, to, to jest olcha czarna, typowy właśnie taki podmokły las i dlatego bobry tutaj robią niesamowitą robotę, bo one w tych rowach wykopanych kiedyś przez ludzi zatrzymują wodę, Dzięki czemu ta woda nie odpływa z lasu i nie spływa w dół do, tam jest dalej taki Rów Chabdziński, to jest dawna rzeka Wilanówka i tamtędy spływa do, do Wisły. W dobie suszy, którą mamy teraz, w dobie zmian klimatu, takie działanie jest po prostu niebywale cenne i za taką, taką tamę, którą tutaj widzimy, wiesz, ma, nie wiem... No, do, dobre kilka metrów długości, niecały metr wysokości trzyma naprawdę bardzo dużą ilość wody, to gdyby po ludzku to próbować wyceniać, to wiesz, no, to rocznie, to, to pewnie inwestycja sama to by zajęła ze dwa lata i... przetargi, i <śmiech> wykonawcy <śmiech> i tak dalej. Dokładnie. To ja się śmieję, że bobry taką tamę to ogarniają, wiesz, w, w dwie noce, bez żadnych powoleń, y, pozwoleń y, koparek i betonu, no i potem ją utrzymują, znaczy za darmo, nie? Więc to jest jakby robota, za którą nie biorą kasy, to pewnie stoi przed nami tutaj dobre kilkadziesiąt, jak nie nawet kilkaset tysięcy złotych. Czy ręce obmyte? Ręce obmyte, dokładnie. To kolejna rzecz, zobacz, że włożyliśmy dłonie do wody. Do wody, która też przecież jest ważnym symbolem w trakcie świąt wielkanocnych. No to prawda, rzeczywiście. To, to, to symbol, który wzięliśmy też z, z pogańskich rytuałów, rzeczywiście yy, przez Kościół katolicki zaadoptowanych. To jest w ogóle ciekawe, że Kościół katolicki przywiązuje bardzo dużą wagę do, do wody, do tego chrztu. To jest ważny symbol, a jednocześnie mam takie wrażenie, że tą wodę traktujemy trochę jak wroga, nie? Chcemy go jak najszybciej spuścić, właśnie tępimy gdzieś tam bobry w tych jest warka na przykład, żeby nie, nie, nie odstrzelano 35 bobrów na nadleśnictwie Józefów. Jakby w ogóle mi się w głowie nie mieści, że ktoś zwierzęta, które robią dla nas robotę wartą taką, taką kasę i zatrzymują wodę, jakby ktoś chce tępić. No ale to jakby nie o tym, nie o tym chcę mówić, ale yy, yy, chciałem powiedzieć o tym, że stanęliśmy nad tamą bobrową, która yy, gromadzi tą wodę. To co jest ważne, to bobry nie gromadzą tej wody po to, żeby yy, zrobić nie wiem, nam na złość, albo żeby ją sprzedawać, albo albo było robić energię elektryczną, tylko to jest ich y, żywotny interes, w sensie takim, że my mamy w domach drzwi i to jest najlepsze porównanie. Natomiast woda dla bobrów właśnie służy za takie drzwi, ponieważ one wejścia do swoich domów, do, do nor albo do żeremi, mają zlokalizowane w skarpie pod wodą. Czyli tak jak tutaj stoimy teraz, mamy lustro wody przed sobą i wejście do nory bobrowej jest po prostu pod wodą. Bobry doskonale pływają, mogą długo pod wodą wytrzymać, więc żaden drapieżnik, a szczególnie to się tyczy wilków, które się bo bobrami ży żywią. Tutaj oczywiście wilków nie ma, e, natomiast w innych miejscach, nie wiem, na czy w Dolinie Odry, czy w wielu innych miejscach, w Kampinosie chociażby. Wilki polują na bobry, w związku z czym wilk nie wejdzie do nory bobrowej, jeżeli będzie ona wejście będzie ukryte pod wodą, więc to jest żywotny interes. Poza tym teraz za chwilkę będą przychodzić na, na świat młode i młode nie są w stanie się obyć bez wody. Muszą mieć wodę, dlatego bobry właśnie zatrzymują tą wodę na tamach bobrowych, więc to apeluję do wszystkich, którzy być może nie wiedzą, że bobry nie zatrzymują wody na złość człowiekowi. Woda stojąca na tamie bobrowej stanowi habitat czy, czy ekosystem, czy dom bobrowy i ten bomb bo bobrowy musi się składać z wody. Nie przeszkadzamy bobrom, ładnie się tutaj urządziły. Frank, chyba też zadowolony ze e, spaceru. Parafrazując przysłowie, brudny pies to szczęśliwy pies. Dokładnie <głos> tak samo jak z dziećmi i z nami, często o tym zapominamy. Więc to, o co ja bym zaapelował na takim spacerze, jak pójdziemy. Znaczy, ja oczywiście nie mówię, że mamy się wybrudzić, ale jakby nie bójmy się tego. Ja myślę, że ta, taka kultura znowu powiem, że kultura higieny ale nie chodzi mi o to, że mamy się nie myć teraz tylko chodzi mi o to, żebyśmy idąc w przyrodę zaakceptowali fakt, że ta przyroda niejako też wejdzie w nas. Czyli krótko mówiąc czasem buta zamoczymy, tak, tak. czasem coś chlapnie. Buta zamoczymy, chlapnie ubrudzimy się, ale chodzi mi też na przykład nie wiem o muchy, meszki trzmiele, osy komary, kleszcze i tak dalej mamy taką tendencję, że wchodzimy w przyrodę, ale nie chcemy żeby ta przyroda nas dotknęła piękne jest takie, takie zdanie przypisywane Johnowi Cage'owi takiemu muzykowi jakie masz prawo wejść do lasu, jeśli lasu nie chcesz puścić do siebie. Więc myślę, że warto sobie gdzieś to, to powiedzieć i, i, i mieć, to, mieć to gdzieś w głowie, że wchodzimy też do czyjegoś domu, wchodzimy w jakieś środowisko i to środowisko, ja to zawsze mówię, że las sprawdza, kto idzie i z czym przychodzi, więc musi nas też obmacać, sprawdzić z jakimi intencjami przychodzimy. Ja zachęcam do tego, żeby w tej przyrodzie być świadomie, ale być też w pełni, czyli krótko mówiąc nie tylko Wchodzić w nią, ale pozwalać jej też wejść w nas. Chociaż jednocześnie zalecamy, żeby na przykład po wycieczce do lasu sprawdzić się, czy nie ma na sobie kleszczy. Ależ oczywiście, że tak. To, yy, kleszcze są wbrew pozorom pożytecznymi stworzeniami, bo po pierwsze są pożywieniem dla innych. Pamiętajmy o tym, że w przyrodzie zbędność i śmieci to jest pojęcie typowo ludzkie. W przyrodzie coś takiego nie występuje. Tam wszystko jest do czegoś potrzebne, a to, że na razie nie wiemy, do czego jest potrzebne, to nie znaczy, że nie jest. Więc tu byłbym bardzo ostrożny w szafowaniu, że na przykład kleszcze to są, nie są do niczego potrzebne. Są bardzo potrzebne, bo są pożywieniem dla innych stworzeń. To jest raz. Dwa, są wektorem y, przenoszonych chorób różnego rodzaju, które eliminują z otoczenia z, ze środowiska słabsze osobniki, na przykład zwierzęta czy, czy ptaki i tak dalej. Pięknie pobiegła sarna sobie właśnie tam po lewej stronie dać jej biały kuperek, rzeczywiście. Tak jest, jest. E, i, a, a teraz na przykład jest bardzo ciekawe odkrycie związane z kleszczami, że okazuje się, że ich, pa, ich pancerzyki hit, hitynowe działają trochę, to technologicznie, jak pendriwy. One zapisują informacje na przykład o zmieniającym się klimacie, zmieniających się warunkach, w których żyją. Więc to jest w ogóle niesamowita sprawa i wiadomo jeszcze, co z tych kleszczy, które tak wyklinamy i się, i się ich boimy jeszcze, jeszcze wyniknie. Co jest mega ciekawe, po to jesteśmy homo sapiens i człowiek rozumny, że jak idziemy w przyrodę, to potem po prostu warto wziąć prysznic, wytrzepać ubranie. Teraz mijamy sporych rozmiarów kretowisko, krety widać też już się obudziły po zimie. Tak, Adam Wajrak mówi, że to jest naj, naj, najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy już przyszła w pełni wiosna, czyli jak ziemia rozmarza i krety zaczynają wychodzić, to to wtedy już znaczy, że tak w pełni jest, w pełni mamy wiosnę. Na naszym spacerze uważności z przyrodą razem z miłośnikiem przyrody i fotografem Danielem Petryczkiewiczem mamy jeszcze trochę punktów do zaliczenia. Zatem zapraszam Państwa na drugą część naszego spaceru. Jutro, jak zawsze w Polskim Radiu 24 o 19.05. Patryk Michalski, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu Samozdrowie Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa świątecznie Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A jest nim dr Alicja Baska, specjalistka medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie szczęście spotykać się z panią doktor, zwłaszcza w okolicy świąt, żeby też porozmawiać o tym, co zrobiliśmy w czasie świąt, rozgrzeszyć trochę, żeby nam się wszystkim dobrze zrobiło. Miałyśmy okazję rozmawiać o tym, co znalazło się na naszym świątecznym stole i czy służyło, czy nie służyło naszemu zdrowiu przy okazji świąt Bożego Narodzenia. No a teraz mamy Wielkanoc i ja nie mogę nie zapytać o bardzo interesujący temat, czyli o... Jajka demonizowane, przez niektórych uwielbiane, przez niektórych demonizowane. Jak to jest? Ponieważ one są takim stałym elementem naszego świątecznego menu wielkanocnego... Czy one nam szkodzą w nadmiarze i co to znaczy nadmiar? <śmiech> Dobre pytania i faktycznie Jajko jest takim przedmiotem wielu dyskusji, zwłaszcza jak wejdzie się na jakieś fora internetowe, gdzie wspierają się właśnie ci zwolennicy i przeciwnicy. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku, A więc faktycznie Jajko jako produkt, będziemy o nim za moment mówić pewnie bardziej szczegółowo, jest wartościowym składnikiem, czy wartościowym źródłem, bym powiedziała. Na przykład białka jest w ogóle takim białkiem wzorcowym. Zawiera wszystkie aminokwasy, czyli takie klocki budujące białka. Wszystkie aminokwasy i do właśnie białka, Jajka porównujemy inne źródła białka w naszej diecie, więc to taka ciekawostka. Natomiast ja na początku nie byłabym sobą, gdybym nie podkreśliła, że diety, sposobu odżywiania, modelu odżywiania nigdy nie oceniamy z perspektywy jednego składnika. Więc kluczowe również w tej naszej dyskusji dzisiejszej o jajkach będzie zastanowienie się, z czym jemy z te czym jajka? jemy, w jaki Biologie... sposób je przygotujemy mhm, i jaką proporcję naszej diety stanowią i w ogóle jak wygląda reszta, cała inna jakość naszej diety. To Ale... zajrzyjmy do jajka samego w sobie. Idealny wzorzec białka, wzorzec metra, mhm. sebr niemalże. Co zdrowsze, żółtko czy białko? Co bardziej wartościowe? Jedno i drugie jest dla nas cenne, bo to białko oczywiście zawiera te aminokwasy, o których wspominałam. Natomiast źródło jest ciekawe, dlatego że jest źródłem między innymi luteiny, choliny i zeaxantyny, czyli takich składników, których wcale nie jest łatwo dostarczyć sobie z innych źródeł. A te znajdujące się w jajku są dość łatwo przyswajalne. Jajka też są łatwo dostępne, więc można powiedzieć, że jest to taki wysokojakościowy, gęsty odżywczo um, składnik naszej diety. Luteina, cholina, hmm, zeaxantyna Tutaj zwłaszcza luteinę i zaakstantynę kojarzymy ze zdrowiem naszego wzroku, z zapobieganiem schorzeniom plamki żółtej. Z kolei myśląc o holinie, myślimy m.in. o układzie nerwowym, ale też o zdrowiu wątroby. A jeżeli mówimy o holinie i rozwoju i układzie nerwowym, to myślimy też o rozwoju układu nerwowego, na przykład u dzieci w tym okresie płodowym. Więc cholina generalnie jest ważnym składnikiem naszej diety i w takim jednym jajku tej holiny jest naprawdę całkiem sporo, bo nawet około 25-30% dziennego zapotrzebowania. W jajku surowym. Mhm. Natomiast faktycznie sposób przygotowania jajka będzie wpływał na przykład na tak zwaną biodostępność tych składników i w związku z tym wskazuje się, że na przykład aby w pełni dostarczyć sobie jak najwięcej tej choliny, to warto byłoby spożywać takie jajka, które będą miały raczej dość płynne żółtko, czyli na przykład jajko na miękko to dłuższe gotowanie będzie sprawiało, że ta biodostępność choliny będzie nieco mniejsza. Ważne jest też to, o czym już zaczęliśmy mówić, czy tego jajka nadmiernie nie przetworzymy, czyli czy na przykład smażąc na maśle, z boczkiem, z innymi dodatkami, nie sprawimy, że całość tego posiłku będzie średnio korzystna dla naszego zdrowia. No skoro, skoro pani redaktor też zaczęła od tego tematu kontrowersji, to te największe kontrowersje, jeżeli chodzi o jajka, wzbudza oczywiście cholesterol. Faktycznie w porównaniu do innych pokarmów jajka zawierają dość sporo cholesterolu, około 200 mg na jedno jajko. No i gdzieś cały czas pokutuje takie mhm. przekonanie, że tych jajek za dużo w ciągu konkretnego dnia albo w tygodniu nie powinno się jeść mhm. więcej niż. Tak. Ale słyszę też, że to już są mity. To odwołajmy się może do, do stanowiska American Heart Association, czyli Amerykańskiego Towarzystwa, można powiedzieć, kardiologicznego. I tutaj te rekomendacje wskazują, że taką bezpieczną dla większości ludzi, dla osób zdrowych ilością jajek, to jest jedno jajko dziennie, około. Czyli powiedzmy siedmiu jajek tygodniowo. Te wytyczne wskazują też, czy to stanowisko wskazuje, że w pewnych przypadkach, w przypadkach chorób na przykład, um, osób chorujących na choroby układu krążenia, ale również na sukcesy typu drugiego, być może trzeba do tych jajek podchodzić nieco bardziej ostrożnie. I wynika to m.in. z badań, które wskazują, że są pewne osoby, tak zwani hiperresponderzy, którzy na ten cholesterol zawarty w jajkach mogą reagować nadmiernie. Dlatego, że generalnie, jeżeli popatrzymy na ogół populacji, to większość z nas... Um, jednak nie będzie, czy profile lipidowe nasze nie będą reagowały na ilość cholesterolu pokarmowego w naszej diecie. W sensie wpływ cholesterolu, który przyjmujemy z różnych produktów, w tym z jajek, jest na nasze stężenia lipidów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu tak zwanego LDL, dość ograniczone. Natomiast są grupy osób, są grupy pacjentów, dla których ten wpływ jest większy, jest no widoczny. I skąd to wiedzieć? Jakie badania <laughs> zrobić, żeby wiedzieć, ile tych jajek w ciągu tygodnia zjeść? Przecież jedno jajko dziennie to już nie są na przykład dwie jajecznice tygodniowe, no dwie jajecznice tygodniowo, można powiedzieć nawet z trzech jajek albo trzy jajecznicy z dwóch, więc to też nie jest tak, że te jajka tak bardzo drastycznie trzeba ograniczać. Jest też grupa osób, które mogą zjadać według tych rekomendacji, według tego stanowiska, do dwóch jajek dziennie, czyli już 14 tygodniowo. I są to osoby starsze, które mają prawidłowe stężenie cholesterolu. Dlatego, że osoby starsze generalnie, z tą, ta jakość diety osób starszych generalnie bywa dość średnia. Tak jak mówiłam, jajko mogą być takim wartościowym, gęsto odżywczym produktem. Zawierają te dobre źródła aminokwasów, w związku z czym tę dietę możemy wesprzeć również o te dobre źródła białka. I również kolejną grupą są wegetarianie, um, którzy też, ponieważ e, ograniczają inne grupy produktów, inne na przykład źródła tego cholesterolu pokarmowego e, i którzy też potrzebują dobrych źródeł białka, dla nich też ten dodatek większy jajek może być wartościowy. A młodzi mężczyźni, którzy ćwiczą na siłowni, myślą, że właśnie na tym białku zbudują e, swoją muskulaturę? No to chciałabym zwrócić uwagę na to, że e, białko czy pokarmowe e, źródła białka, nie zaczynają i nie kończą się na jajkach. W sensie jest mnóstwo różnych produktów, z których tego białka można sobie dostarczać nawet niekiedy łatwiej niż z jajek. I tutaj e, grupy mężczyzn aktywnych bardzo fizycznie, którzy faktycznie liczą każdy gram białka w diecie, na pewno wiedzą, że jogurty typu skyr na przykład też są bardzo dobrym źródłem białka. E, wiedzą, że dietę również można wzbogacać o, o to białko serwatkowe i, i koktajle proteinowe. Wiedzą, że ser twarogowy, e, niskotłuszczowy również jest dobrym źródłem białka, więc tak naprawdę znowu wracamy do tego, co jest kluczem w mówieniu o sposobie drzewiania, czyli to, że dieta nie powinna być monotematyczna, monoskładnikowa, tylko im więcej tej różnorodności, tym lepiej. Dotyczy to również, e, dotyczy to również jajek. Ale gdy mówimy o tych dobrodziejstwach e, jajek, no to czy są osoby, które może czegoś zabraknąć. No, Weganie nie tkną mhm. jajka jeśli to jest ten wzorzec metra sewr białka i ta białkowa bomba, no to mm, oni sobie tego odmawiają. Mhm. Wiadomo no, tak. z jakich powodów. No, tak, to jest ale... element zwierzęcy, którego, tak. e, który wykluczają ze swojego jadłospisu. Mhm. Tylko, że tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że jajka, jajko jako produkt zawiera wszystkie te aminokwasy, ale to nie jest tak, że inne produkty również wszystkich aminokwasów nie zawierają. Może niekoniecznie jeden produkt naraz, ale my bardzo często w diecie, również właśnie roślinnej, łączymy różne źródła aminokwasów naraz. I często są to tak zwane aminokwasy komplementarne. W sensie często jest tak, że w jednym posiłku na przykład zawierającym nasiona roślin strączkowych i produkty pełnoziarniste jednocześnie dostarczamy sobie wszystkich aminokwasów. Więc też nie jest tak, że wszyscy koniecznie co do jednego muszą, muszą to białko zjeść po to, żeby wszystkich aminokwasów sobie dostarczyć. O to też się nie bójmy. Wspominała Pani doktor o tym, że żeby dostarczyć sobie tych cennych substancji, które na przykład wspomagają nasz wzrok albo układ nerwowy, najlepsze jest to jajko z płynnym mm -hmm. żółtkiem, no, akurat mamy na tyle wiele sposobów przygotowywania tych jajek, że właściwie mogę teraz podpytać, no a co z jajkiem na twardo? No a co z jajkiem w sałatce, jeśli dorzucimy do tego majonez? To jest ten mm -hmm. czas świąteczny, tak. kiedy jak najbardziej to robimy. A co z jajecznicą? Czy ona jest dobra? albo na czym powinna być robiona, żeby była dobra, bo walka po prostu z karnawałem i różnych szkół, przygotowywania <grym> jajecznicy, niektórzy w ogóle nie używają do tego tłuszczu na wszelki wypadek. No to teraz porozmawiamy o tym bogactwie menu, nie tylko świątecznego. Najlepsze dla naszego wzroku układu nerwowego jajko z tym płynnym żółtkiem. Pewnie to byłoby właśnie. A jajko na twardo też ma swoje zalety. Tak, jak najbardziej. I tutaj e, też jajko na twardo można powiedzieć, że jest mikrobiologicznie nieco bezpieczniejsze. Tutaj mówi się, że z taką rezerwą do, do tego jajka z płynnym żółtkiem powinny podchodzić na przykład kobiety w ciąży jednak. Że jednak dla nich, pomimo tego, że tej holi, tę holinę też muszą sobie dostarczać, bo jest niezbędna do, do prawidłowego rozwoju płodu, to jednak lepiej byłoby, no bo gdzieś tam troszeczkę wciąż boimy się na przykład salmonelli. Natomiast pani redaktor wymieniła na przykład, no nie wiem, jajka w sałatach, z majonezem. Faktycznie Wielkanoc jest takim czasem, gdzie, gdzie tego majonezu używa się dość sporo. No więc tutaj tak naprawdę dochodzi element y, tej wyższej kaloryczności, bo samo jajko, samo w sobie nie jest produktem jakoś bardzo kalorycznym. Powiedzmy takie średnie jajko ma gdzieś około 75, 80, 80 paru kalorii. Więc powiedzmy zjedzenie dwóch jajek, te 150, 160 kalorii to nie jest dużo, ale jeżeli do takiego jajka dołożymy sobie jeszcze po łyżce e, majonezu na każdy. Z nich, no to dodajemy około 200 dodatkowych kalorii. Więc jeżeli jesteśmy na, planujemy redukcję masy ciała albo jeżeli no, ta redukcja masy ciała, masy ciała byłaby wskazana, no to warto szukać jednak jakichś alternatyw dla tego majonezu. Nie, mieszać go z jogurtem na przykład naturalnym, żeby ten smak majonezowy gdzieś tam pozostał, a żeby nieco odchudzić te nasze potrawy. Natomiast no, z perspektywy znowu, Wielkanocy i tych dwóch świątecznych tak naprawdę dni, no to też bez przesady. Dwa świąteczne dni nie przekreślą całych naszych rocznych starań. Natomiast faktycznie my mamy tendencję do tego, żeby tego majonezu, czy to w tej sałatce jarzynowej, czy na tych jajkach używać sporo, więc po prostu bądźmy świadomi, że to jest no takie istotne zwiększanie zawartości kalorii. Tutaj w tym kontekście też warto zwrócić uwagę na to, że te majonezy mogą również być źródłem tłuszczów nasyconych. Te tłuszcze nasycone oczywiście są wiązane z chorobami sercowo-naczyniowymi, więc może na przykład jakąś alternatywą będzie majonez wegański. On zwykle ma więcej tych kwasów nienasyconych, bo na przykład ma wyższą zawartość oleju rzepakowego. Natomiast kalorycznie to wciąż wychodzi bardzo podobnie. Pani redaktor pytała też o tę jajecznice. Na, na czym ją najlepiej zrobić? No ja z tej perspektywy znowu kardiologicznej i myślenia o cechach na przykład diety śródziemnomorskiej, tego naszego złotego standardu, powiedziałabym, że pewnie najlepiej na dodatku oliwy albo oleju rzepakowego, czyli znowu nie na maśle raczej, albo na bardzo jego niewielkiej ilości, no bo masło jest źródłem tłuszczów nasyconych, które przecież staramy się w naszej diecie E, ograniczać. Na pewno jajecznica nie na woczku. E, tutaj, e, tutaj również podobna, podobna zasada, co, co jeżeli chodzi o, o masło. Mm, jeżeli chodzi o inne sposoby przygotowywania jajek, no to również tutaj jakieś jajko po benedyktyńsku w koszulce i tak dalej. One też są jak najbardziej sposobem, za pomocą którego możemy te jajka do naszej diety włączać. Natomiast pamiętajmy o tym w tym wszystkim, aby, aby kierować się zasadą pewnego rodzaju umiaru i tak jak wspominałam, te nasze ogólne rekomendacje dzisiaj mówią o tym, że takie jedno jajko dziennie to jest wystarczająco, żeby, żeby czerpać z nich dużo, jednocześnie żeby nie przesadzić lub do tych dwóch jajek dziennie, tak jak mówiłam, na przykład osoby starsze z prawidłowymi wynikami lipidowymi. Zapytam o jajko smażone. Też niektórzy lubią. No to ciekawe Pytanie. Tak. Pytanie, na czym smażymy, ile tego tłuszczu? Generalnie smażenie nie jest uznawane za prozdrowotny sposób przygotowania pokarmu, więc niezależnie od tego, czy będzie to jajko smażone, czy będzie to um, mięso smażone, czy cokolwiek innego smażonego, generalnie powinniśmy raczej rezygnować z, tej z tego sposobu obróbki naszych produktów i jest to uniwersalna zasada również dotycząca się jak no ale znowu umiar. No, jeżeli jemy to jedno jajko smażone e, w tygodniu, no to też nie przejmujmy się tak bardzo tym rodzajem e, obróbki. Pozwólmy sobie czasem na tę przyjemność kulinarną, natomiast na co dzień starajmy się trzymać tych zasad zdrowego sposobu odżywiania. Przypomnijmy, że jest ta taka lista osób, które na pewno powinny uważać na, na jedzenie jajek? No przede wszystkim pacjenci już z chorobami e, układu krążenia, pacjenci z zaburzeniami lipidowymi, tak zwanymi, czyli hipercholesterolemią, podwyższonym stężeniem cholesterolu całkowitego LDL. U pacjentów z cukrzycą typu drugiego też podkreśla się, że warto byłoby uważać, czyli być może nawet ta rekomendacja siedmiu jajek tygodniowo u nich może być to zbyt dużo, ale tutaj już bardziej w konsultacji indywidualnej z dietetykiem czy, czy z lekarzem w odniesieniu do wyników badań można te rekomendacje szerzej formułować, bo tak jak mówiłam, jest grupa tych pacjentów bardziej reagujących na ten cholesterol pokarmowy i takich, którzy w zasadzie nie reagują, więc ten cholesterol dodatkowo dostarczany z tymi jajkami nie będzie wpływał na ich wyniki krwi, jeżeli chodzi o gospodarkę lipidową. Zastanawiam się nad tym bogactwem jajek, które teraz możemy kupować. Kiedyś jajko to było jajko, jajko od kury. Teraz wybór szeroki. Od tych kurzych, które na dodatek dzielą się przecież na jeszcze dodatkowe podgrupy. I są osoby, które absolutnie nie kupią jajek od kur z chowu klatkowego. Z różnych powodów, także humanitarnych. Są osoby, które z kolei będą uważały, że ta kurka, która sobie biega po podwórku, to zjada różne dziwne rzeczy i może lepiej na to uważać i są takie teorie, że nie, nie zawsze jajka od kur tych wolno biegających, wybiegowych są akurat jakieś turbozdrowe, No ale mamy też całe bogactwo jajek innych, jajek przepiórczych, jajek gęsich, a no, nawet jajek strusich. No, jest z czego <gry> wybierać, czy któreś z nich jest jakieś szczególne. Czy to kurka zielona na nóżka, czy też przepiórka? Szczerze mówiąc, nie znam badań, które mówiłyby, że jakieś, czy, jakiś szczególny rodzaj jajek ma jakąś znaczącą, decydującą przewagę nad innym rodzajem. Tutaj to, co się podkreśla, jeżeli chodzi o udział jajek w diecie, to to, że one są takim właśnie łatwym źródłem e, dostarczania sobie tych składników i stosunkowo tanim i dostępnym. W związku z czym e, pewnie łatwiej będzie nam dostać e, jaj o kurze niż jaj o strusie. I pewnie na co dzień w takim regularnej konsumpcji tych jajek nie koncentrowałabym się tak bardzo na rodzaju, czyli na, czy na zwierzęciu, od którego powiedzmy to jajko pochodzi. Natomiast faktycznie wchodzą te kwestie związane z rodzajem hodowli. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś wyniki zdrowotne, szczerze mówiąc też nie spotkałam się z badaniem, które bezpośrednio porównywałoby rodzaj hodowli w porównaniu do wartości odżywczych tego jajka. Jajka, natomiast uważam, że te kwestie ogólne, dobrostanowe, etyczne również są bardzo ważne. Chow taki przemysłowy, klatkowy, który powoli na szczęście odchodzi do lamusa, jest chowem, gdzie kury mają bardzo ograniczone możliwości, gdzie też dużo łatwiej dochodzi do rozprzestrzeniania się różnych chorób wśród kur, ze względu na to stłoczenie, ze względu na te warunki bytowe. Więc generalnie ten wybieg, czy czy inne rodzaje hodowli, o których coraz częściej, coraz głośniej się mówi. Myślę, że są ważne i że są, jeżeli mamy możliwość wybierać rodzaje, wybierać jajka z bardziej etycznych, z z pochodzące z ferm, z miejsc, w których te warunki bytowe kursują lepsze, to warto takiego wyboru dokonać. Oczywiście też mamy żywność tak zwaną ekologiczną, organiczną, Również, również jajka i być może to również będzie lepszy, lepszy wybór, jeżeli możemy sobie na niego pozwolić. Zapytam, co znajduje się na stole świątecznym specjalistki medycyny stylu życia? Ponieważ parę razy pojawiło się tutaj sformułowanie dieta śródziemnomorska, czy ta nasza tradycja ma się dobrze do zdrowia, bo wiem, że już rozmawiałam parę razy z panią doktor o tym, że to się nic nie stanie, jeżeli raz na jakiś tak. czas zrobimy sobie taką przyjemność jedzenia świątecznego, które nie zawsze jest zdrowe. Ale zastanawiam się, czy można gdzieś znaleźć jakiś złoty środek albo coś wprowadzić do swojej diety świątecznej. Czasami to trudno przychodzi, bo jeżeli mówi się o sobie, zwłaszcza takiej o ugruntowanych tradycjach kulinarnych mam tu na myśli cioci i babcie, żeby na przykład majonez zastąpić jogurtem, to mm. potrafią spojrzeć krzywo. Ale czy jest coś, mm -hmm. co możemy zmodyfikować w swoim świątecznym menu, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom zdrowego stylu życia? Mm -hmm. To w odróżnieniu do Świąt Bożego Narodzenia mam takie poczucie, że te święta wielkanocne zwykle są takimi świętami trochę lżejszymi. Jest słonecznie, jest już zaczyna się wiosna, więc na więc że Rzeżucha przecież jest fantastyczną e, rośliną, bardzo zdrową. A właśnie, którą... a my tą rzeżuchę traktujemy tak jako ozdobę. <głosy> Jak ozdobę, dokładnie. A przecież posypywanie, e, no właśnie no, chociażby tych jajek, ale też pastka kanapkowych różnych, past Jajecznych, ale na przykład wymieszanych z, z ciecierzycą. To też jest fajny, fajny trend, teraz, taki kulinarny. Pasty ala jajeczne, które mają przypominać pasty jajeczne, ale wykorzystują ciecierzycę albo tofu, wega, trochę wegańskiego majonezu, troszkę takiej czarnej soli, która ma taki jajeczny smak siarkowy. I Płatki drożdżowe. To, to był hit moich ubiegłorocznych świąt. Ona naprawdę fajnie się sprawdziła. Oj, ale to ja poproszę o jakiś <śmiech> przepis. <śmiech> Dobrze, po audycji, panie redaktor. <śmiech> Natomiast jeżeli chodzi o taką tradycję świąteczną, to myślę, że na wielkanocnym stole często towarzyszą nam pasztety. I nie ma nic skomplikowanego, trudnego, aby wykonać taki pasztec z soczewicy. Z soczewicy i warzyw, na przykład wcześniej podduszonej e, marchewki, pietruszki lub selera, e, zblendowanej z wcześniej gotowaną czerwoną soczewicą fantastyczny dodatek do świątecznego stołu. No i mówiłam o tym, że te święta są takie w mojej głowie. Jak myślę, Wielkanoc to mam dwa kolory, żółty i zielony. E, I myślę, że Wielkanoc to jest taki, taki fajny czas na sałatki na naszych stołach. Faktycznie tych nowalijek jest już troszkę więcej. Możemy też troszkę udawać, że jest sezon, bo w żyjemy w takich czasach, że w zasadzie wszystko jest cały czas dostępne, więc tak naprawdę Chociaż już dążymy te... do diety planetarnej lokalnej, ale tak, tak, to nie ale wychodzi. na święta już będzie będą pewnie w sklepach szparagi z, z Hiszpanii na przykład. Ale też tak jak mówiłam różnego rodzaju sałatki, więc starajmy się po prostu odchudzić troszkę ten stół i wprowadzić do, na niego troszkę więcej tej zieleni w postaci tych lekkich sałatek, lekkich sa, nie, warzywnych nie, przystawek. Ten paszyt z soczewicy czy z innego strączku naprawdę świetnie się sprawdzi i myślę, że wiele osób nawet będzie mogło się troszeczkę nabrać um, a propos tego, z czego ten paszyt pochodzi. No i te pasty bezjajeczne. Dzisiaj niby rozmawiamy o jajkach i mówimy, że one mają też sporo cennych składników, ale mówimy o umiarze. Więc zachęcam do, do, do, do sprawdzenia tego hasła w internecie. Pasta bezjajeczna e, i mnóstwo różnych fajnych pomysłów e, się pojawi. E, no oczywiście święta to również słodkości e, i tutaj oczywiście w Wielkanoc królują mazurki, więc można zastanowić się nad tym, żeby w jakimś jednym z tych mazurków podmienić na przykład ten maślany spód na spód zrobiony z na przykład z mielonych orzechów i zamiast masła możemy tutaj spróbować do tych mielonych orzechów dodać więcej oleju rzepakowego i na przykład odrobinę tylko masła. On też fajnie wyjdzie, posmarować go zamiast jakimś bardzo tłustym czy słodkim kremem, może jakąś pastą z dodatkiem suszonych daktyli. Też daktylowy karmel to też jest coś, co, co można zrobić na to więcej jakichś orzechów czy, czy owoców suszonych, żeby ozdobić go w sposób tradycyjny i to też będzie fajne, pomysł na to, żeby e, troszeczkę, e, troszeczkę może więcej wartościowych składników na ten talerz świąteczny również wprowadzić. Ja mam przed sobą sernik. To też jest jeden z, z, z takich ciast królujących na, na naszych stołach. I to nie tylko od, od święta, bo lubimy serniki, ale muszę też zapytać specjalistkę medycyny stylu życia, jak już omówiłyśmy sobie zawartość lodówki, zawartość stołu, zawartość garnków. To mam takie spostrzeżenie dotyczące świąt już od jakiegoś czasu. Pamiętam, że kiedyś dawno, dawno temu, przeszłości święta kojarzyły się z tym, że były takie pory, kiedy wszyscy wylegali wręcz na ulicę i mm -hmm, spacerowali. Tak. Od jakiegoś czasu widzę, że tych spacerów jest coraz mniej. My owszem wybierzemy się do rodziny z wizytą, ale raczej samochodem niż na piechotę. Raczej samochodem niż komunikacją miejską. Kiedy trzeba troszeczkę przejść. To wszystko oczywiście zawsze zależy od pogody. Bo gdy ona tak. jest piękna i słoneczna, to tych ludzi na ulicach jest więcej. Ale chciałam też zapytać o rolę aktywności fizycznej. Właśnie przy okazji takiego suto zastawionego stołu, bo czasami po prostu warto powiedzieć stop i wyjść. Bardzo dziękuję pani redaktor, że, że pani redaktor o to pyta, bo nawet myślałam o tym, w tym, odpowiadając na poprzednie pytanie, jak najbardziej spacer po posiłku to jest coś, co w ogóle zawsze możemy wdrażać, zawsze jest świetnym pomysłem, pomaga między innymi wyregulować stężenie glukozy po posiłkowej, więc również dla osób, które na przykład już chorują na cukrzycę, mają stan przedcukrzycowy, to taka regularna aktywność po posiłku, ale w postaci nawet prostego spaceru, czy w ogóle przerwanie siedzenia co godzinę na kilka minut, żeby zrobić parę kroków, już bardzo fajnie działa nam na wyrównywanie tej glukozy. I w święta jak najbardziej jest to super pomysł, żeby zacieśniać więź z rodzinne, żeby spędzić trochę czasu w tej budzącej się do życia przyrodzie, czyli tutaj taki element terapeutycznego kontaktu z naturą, bo przecież wiemy, że ona też działa na nas bardzo dobrze, że może regulować stres między innymi. No i też jest pewnego rodzaju sposobem na zbilansowanie tego nadatku energetycznego. Natomiast no niestety, jeżeli tutaj te nadwyżki są duże, to tej aktywności fizycznej też powinno być dużo i powinna być dość intensywna. Pani redaktor wspomniała o tych naszych tradycjach. Faktycznie mam takie poczucie, że kiedyś te święta wielkanocne bywały takie ruchome, aktywne. W miejscu, z, z którego ja pochodzę, w okolice Sandomierza, ale wiem, że w Warszawie też ta tradycja była żywa. Wielka Sobota to był taki czas, kiedy się dużo chodziło. Od kościoła do kościoła odwiedzając groby, nie, grup pańskiej, mówiąc, mówiąc dokładniej. I te tradycje trochę gdzieś tam umierają, ale no jakby nie zawsze trzeba to wiązać z jakimś obrządkiem religijnym. Po prostu warto spędzić czasem trochę, trochę tego wspólnego czasu w inny sposób niż tylko siedząc przy stole. Czyli ta wspólna aktywność fizyczna to też jest bardzo fajny sposób na modelowanie aktywności fizycznej jako części tego zdrowego stylu życia przez rodziców. Wspólny czas e, spędzany przez rodziców i dzieci na tej aktywności fizycznej, to nie musi być spacer, to może być też na przykład krótka przejażdżka rowerowa, jest sposobem na, na kształtowanie tego prozdrowotnego nawyku i też na łączenie czasu wolnego, czasu na rekreację, Właśnie z ruchem, a nie tylko i wyłącznie z siedzeniem. Siedzeniem przy stole, siedzeniem przed telewizorem, przed telewizorem. Mhm. dokładnie. A czy jest jakaś dawka tego ruchu, bo wiele się mówi e, o tym, że 10 tysięcy kroków, mhm. nie, że to przeżytek, że wystarczy znacznie mniej. Mhm. No tak, te naj, najnowsze badania naukowe mówią, że 7 tysięcy, 8 tysięcy to jest takie, m, e, taka dawka, która faktycznie już bardzo istotnie redukuje ryzyko chorób sercowo naczyniowych ale ja wolę niż ten przelicznik na kroki. Przelicznik na czas spędzony na aktywności fizycznej i tutaj odwołując się do Wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia minimum te 30 minut aktywności fizycznej takiej umiarkowanej dziennie. Gościem audycji Samozdrowie była dr Alicja Baska, specjalistka medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dziękuję pani doktor. Bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na Antenie Polskiego Radia od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się Małgorzata Telmińska. Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja. Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat.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 promocja.